To jest y, ikona według króblowa. No to jest tylko kolorowana odbitka. Jeszcze nie przyszła w moim życiu pora na to, żebym samodzielnie wykonała ikonę Trójcy Świętej. I to jest ikona według krublowa, to jest no, królowa ikon, można by tak powiedzieć. Najbardziej znana chyba ikona, taka to podziwiana. I jest taka książeczka na temat tej ikony, interpretacje bywają różne. Chciałam po prostu przeczytać ten wstęp, bo tak pięknie nie potrafię tego powiedzieć. Ikona jest oknem, które otwiera się na Boga. Jest jak witraż, w którym możemy podziwiać słońce bez zagrożenia dla oka. W tradycji bizantyjskiej ikona jest sztuką świętą, ponieważ tworzy przestrzeń, w której można spotkać się z Bogiem. W tym sensie ikona jest jakby sakramentem. Ten, kto odcinając się od świata przez post i modlitwę maluje ikonę, oddaje to, co można pojąć ze wspaniałości Boga. Dokonuje się nowe stworzenie. Zbliżyć się do ikony i przyjąć z niej właściwe, właściwe jej przesłanie może jedynie ten, kto urzeczywistnia ów nowy klimat duchowy, który był jej właściwy od samego początku. To, co zostało wykonane wśród wyrzeczeń, w milczeniu i w modlitwie, zostanie dobrze zrozumiane tylko w takiej samej atmosferze. Z całą pewnością odnosi się to do ikony Trójcy Świętej. W ogóle w moim życiu się nie zapowiadało, że, że będę się interesowała ikonami. Zaczęłam malować właśnie tak bardzo dziwnie, zaczęło się to przez akt takiej pokory. Zrobiłam coś, na co w ogóle nie miałam chęci. Poszłam gdzie, gdzie nie miałam chęci, musiałam kupić kwiaty, przy okazji ktoś sprzedawał takie słoneczniki. No to kupiłam, te, za pięć złotych wydałam mi wszystkie, które miałam, bo chciałam iść do domu. I od tych słoneczników się zaczęło moje malowanie. Yy, bo miałam kiedyś taki głód w sobie, że jak robiłam zdjęcia, to zdjęcie pokazuje wszystko. Ja oglądając Krajobraz patrzyłam tylko na drzewko i chciałam je zobaczyć, później na tej odbitce. A tam było, po tego drzewka, ileś innych drzewek, ludzi i tak dalej. I chciałam utrwalić coś takiego, tą całą fascynację, która powstawała w tym momencie, żeby ją jakoś zapamiętać. I stąd się wziął w moim sercu ten głód malowania. No zaczęło się od tych słoneczników i jakoś to tak poszło, samoukiem jestem, nigdy nigdzie się niczego nie uczyła spotkałam na swojej drodze jakichś ludzi, którzy mi tam pomogli patrzeć, bo malowanie to jest patrzenie w sumie. I tak jak malowanie pejzaży, portretów, to jest patrzenie na ludzi, patrzenie na świat, to tak właśnie tu jak przeczytałam ikona, to jest to otwarcie się na Boga. Ale nie miałam pojęcia o ikonach, znalazłam u siebie w parafii obrazek właśnie tej ikony, który zostawił ksiądz Tomek. Później spotkaliśmy go w Ciechocinku na rekolekcjach. On jest z mojej parafii. Został mi misionerzem Świętej Rodziny. Tam leżał taki obrazek, znalazłam go zanim, nim. Za nim w ogóle, zaczęłam malować. I coś było w nim takiego niezwykłego. No, no, nie mogłam jakoś się z nim rozstać. I później zaczęłam malować, tak mi przyszło do głowy. Zaraz tam później, jak zaczęłam malować, trafiłam na Skaryszewską. Nie przyszła mi do głowy tak w którymś momencie, żeby spróbować no, no, no, tą świętą rodzinę. I najpierw wykonałam środek, to było na nasze pierwsze rekolekcje leśniowskie. Ale to trwało około trzech miesięcy, ten proces. Nie byłam zupełnie przygotowana do tego, nie miałam pojęcia o ikonach. Zrobiłam to na dykcie, czego w ogóle nie powinno się robić bo jeżeli chodzi o ikony, to nawet sam proces, przygotowanie deski jest bardzo ważny. Ta praca jest od początku, powinna być omodlona. Natomiast ta ikona była jakoś tak oblana moim cierpieniem, bo tutaj, jak później przez te trzy miesiące pracując, zaczęłam się w to wpatrywać, odczytywać, to z tej kony każdy potrafi odczytać plan Boży dla człowieka. Tu jest wszystko zapisane. Tu nie ma żadnych tajemnic, tylko potrzeba właśnie tego czasu, kontemplacji, wpatrzenia się. Dzięki niemu można odnaleźć swoje powołanie, swoją drogę. Tu wszystko jest właśnie zapisane. I w moim sercu jest zapisane marzenie o bardzo szczęśliwej rodzinie, o pełnej rodzinie, o dzieciach. No, wcześniej młodsza była więc te wnuki nie wchodziły w grę, ale, ale już od paru lat było również to było zapisane to pragnienie, żeby było jeszcze dziecko z nowego pokolenia w tej rodzinie. Ja będąc w tej swojej sytuacji będą 30 lat, może już nie wiem, trudno mi policzyć, w separacji, po bardzo wielu trudnych sytuacjach życiowych. Yy, musiałam się zmierzyć z obrazem rodziny idealnej, dla mnie idealnej. No bo zobaczcie, jaka miłość. Józef ochrania Maryję. Maryja może mu spokojnie zawierzyć. Ona się czuje przy nim bezpieczna. Jest owoc miłości. Co prawda Józef jest ojcem przybranym, ale Jezus, który jest w środku, to jest dziecko, które zostało powierzone rodzicom. Pan Bóg w momencie, kiedy obdarza życiem, udziela nam współuczestnictwa w powstawaniu nowego życia. To jest ten chyba największy dar Boga dla człowieka że człowiek współuczestniczy w, w powołaniu życia, w powstaniu życia, w narodzeniu dziecka. No i to wszystko to było zapisane dla mnie. Ja bardzo długo walczyłam z sobą, bo miałam poczucie, że wiem, jaka powinna być moja rola, że ja wiem, co jest dla rodziny dobre. Bardzo się nie zgadzałam z moim mężem, z jego wieloma decyzjami i pociągnięciami. A dzięki temu zrozumiałam, że tu musi być współpraca. Że jednak rola tego ochroniarza to jest dla mężczyzny przewidziana w tej rodzinie. Że Maryja jako kobieta, czyli ja jako kobieta, jestem bardzo odpowiedzialna za miłość w rodzinie, za przekazywanie tej miłości. No i że to dziecko tu jest Jezus, ale to dziecko, zobaczcie, kieruje ręce do Boga. Czyli piękne jest, jak potrafimy patrzeć na dzieci. Albo na te nasze własne, czy na nasze wnuki, czy na te naszych znajomych, jeżeli dzieci nie mamy. Na te dzieci, które pojawiają się w naszym życiu, bo zawsze jakieś się pojawią. Bo one mają taką czystą prawdę, przedstawiają. Jeżeli przez wychowanie nie zabijemy tej prawdy, przez przyuczanie dziecka do tego, żeby szło w życiu na kompromisy, żeby akceptowało ten świat, żeby się do niego układało, to ono nam ciągle będzie przypominało w tym momencie, kiedy już jesteśmy tacy zagonieni, jak te dzieci się pojawiają, tyle stresu jest często, to one nam ciągle przypominają o tym sensie życia, o tym szukaniu prawdy, one nas stawiają w prawdzie. Małe dziecko nie kombinuje przeważnie, tylko jak widzi coś, to mówi. <śmiech> a później to już tak, a bo to nie tak, bo to, wiesz, no, trzeba być dobrze wychowanym, czy coś. I, i to właśnie ten, ten sposób takiego, tu można bardzo dużo od dzieci czerpać. Ja bardzo dużo czerpałam od mojego syna. Jej, uczyłam się od niego jak gdyby na nowo pewnych prawd o życiu, które gdzieś tam głęboko w moim sercu zostały zapisane. I jeszcze jedno, co jest takie bardzo ważne dla mnie w tej ikonie. Ja nie wiedziałam, że te anioły, bo tu jest archanioł Michał, a tu jest archanioł Gabriel, że te anioły mają monogramy, bo ja nie wiedziałam, jak, jak się w ikonie zapisuje wszystko. I pierwsze, słuchajcie, moje skojarzenie to było Eucharystia, Hostia. I tak dla laika właśnie nawet dla laika ta ikona właśnie pokazuje to, co najważniejsze. Eucharystia. Monogram Chrystusa. Czyli to ta droga, która... Która, no, no, naprawdę jest, chyba jest najprostsza dla nas. No później jakoś tak bardzo błyskawicie, Pan Bóg w ogóle błyskawicie odpowiada na, na nasze prośby, na następny chyba czas tak mówię, a nuż zdążę te anioły domalować. No i domalowałam te anioły, ale mówię tak, no nie skończę tego, bo tu są jakieś napisy. Ja z tego obrazka w ogóle nie mogę przeczytać, nie będę pisała czegoś, czego nie rozumiem. Tak i w ciągu paru dni, jak ja o tym sobie pomyślałam, mówię, Panie Boże, jak mam to skończyć na rekolekcję, to ja potrzebuję te napisy. Pomyślałam sobie o tym. Na drugi dzień ktoś do mnie przyszedł, przyszła do mnie siostra zakonają, o to zapytałam, a no, powiedziała: u nas jest siostra, która się na ikona. Bardzo dobrze. Natychmiast mnie umówiła z tą siostrą i uzyskałam jakąś tam wiedzę i do tej pory uzyskuję tą wiedzę. I ona właśnie powiedziała, że, że można opisywać ikona, że to jest współczesna, może dzisiaj się stosuje. No. Nie chciałam opisywać tego po grecku, no bo kto z nas rozumie? ktoś, kto się wgłębi w temat. Ale każdy z nas rozumie te skróty, które są przy Maryi, przy Józefie, przy Archaniołach. Jest to po prostu po polsku. Tak, jak to jest nam najbliższe, sercu. I na następne właśnie rekolekcje udało się chyba domalować te Archanioły. W każdym razie mamy te zdjęcia na nasze rekolekcje i to nawet wiadomo, w jakim czasie wszystko się pojawiało. W do Częstochowy. Do Częstochowy było tak, do naszych poprzednich rekolekcji, że jakoś tak w cichocinku, jakbyśmy na rekolekcjach, spotkałam się z ikoną Archanioła Michała. I to dla mnie było też takie bardzo ważne spotkanie, bo zawsze, prawie zawsze, Archanioł Michał jest przedstawiany jako taki z tym mieczem do smoka. A ja ciągle szukam sposobu w życiu na rozwiązywanie spraw w pokoju. Bo tak jak Jacek wcześniej mówił, że, że jest to... No agresja budzi agresję. I dla mnie ważne jest właśnie odnalezienie, jak trudne sprawy rozwiązywać w pokoju. Można je tylko wtedy rozwiązywać w pokoju, jeżeli człowiek ma tą moc... I siłę. Ma ten pokój w sobie. I dla mnie ta ikona Archanioła Michała, ona wyraża niezwykle ważną sprawę. Jego twarz jest pełna spokoju. Jego twarz jest pełna mocy. Bo przecież jego imię to jest ktoś jak Bóg. No i tak sobie pomyślałam, że, że tego, bo to była taka sprawa, że moja wączka teraz kończy dwa lata, niedługo, jak się miała urodzić, to ja właśnie myślałam o tym, o, o takiej łasce dla niej, że, żeby to dziecko, które ma się urodzić, żeby było święte. I zaraz się później, jak mi ta myśl przyszła do głowy, to później się niedługo dowiedziałam, że to dziecko ma się urodzić. No i później mówię, no ja, co ja mogę jej dać jako babcia? jako ochronę, no jakoś ją trzeba wspomóc, jak się prosi, no to jest jakieś zobowiązanie z mojej strony. No i sobie tak pomyślałam, że właśnie to ikonę Archanioła Michała i to z myślą o niej wykonałam. Natomiast dla mnie ona jest w tej chwili również niezwykle ważna dla Sycharu. Bo każdy dzień naszego życia jest pełen jakichś zagrożeń w dzisiejszych czasach, gdzie media lansują zupełnie coś innego niż Boża, Boży zamysł w stosunku do człowieka, do jego życia, gdzie jest niezwykły relatywizm dookoła nas, gdzie tak trudno odnaleźć się w tej zwykłej codzienności, w wysiłku, bo ciągle się słyszy, no, wolność być lekko, przyjemnie, wygodnie, a rodzina, a małżeństwo, to jest taki trud. Jadąc tutaj z Anią, jechałyśmy i tak po boku, był taki las, taki świerkowy las. I te tak, wszystkie brzema takie jednakowe w tym lesie. I tak sobie jadę i myślę, no właśnie to jest takie życie. Wydaje się, że to takie wszystko nudne, jednakowe, ta codzienność, uciążliwa. No komu się taki sos, świerkowy las spodoba? No brzozowy, no to już, ale ten świerkowy i to jest to nasze życie i żeby odnaleźć w nim smak to myślę, że nie da się odnaleźć tego smaku bez zagłębienia się w ten Boży zamysł co do naszego życia że smak, radość w tej codzienności no tylko można odnaleźć w oparciu o Pana Boga bo, bo inaczej to, to, się, to się tak nie da, bez tego się nie da no, zniszczy ta codzienność szarość codziennych czynności kłopoty Dziećmi, z nami, niemożność się dogadania. I dlatego myślę, że, że ten archanioł Michał jest dla nas bardzo ważny jako ochroniarz. Jest trudna bardzo sytuacja mężczyznom się dzisiaj, trudno się kobietom w swojej roli w rodzinie. I, I mężczyźni potrzebują tego umocnienia w tym, żeby być tymi ochroniarzami swoich rodzin, a kobiety potrzebują tej ochrony. Bo jak tej ochrony nie czują, to też zaczynają zbyt po kobiecemu realizować życie, plany rodziny i to też nie jest dla rodziny najzdrowsze. Tu musi być ta współpraca, więc dla mnie, a panią Michał, jest dla obydwojga małżonków niezwykle ważne, a dla naszych dzieci jeszcze chyba najbardziej, no bo ktoś ich musi chronić. My nie jesteśmy w stanie ich obstawić, jak ich obstawimy naszymi lękami, to będzie to tragedia w ich życiu. Więc, więc zabierzając nas wszystkich Archaniołowi Michałowi od tego czasu właśnie tak czynię, że nie tylko moją wnuczkę, ale i nasze stowarzyszenie zabierzam Archaniołowi Michałowi. No, mam nadzieję, że żadne złe moce nas nie pokonają, <grywania> że, że jakoś to, to nasze życie przejdzie właśnie w takiej radości dużej. No i teraz mogłabym przyjść do ikony Rublowa. Co takiego jest w ikonie Trójcy Świętej Niezwykłego? Ten temat, jako że jest to oparty o Księga Rodzaju, o wizytę u Abrahama. Pojawia się już od wieków. Jest to jedna z, jeden z takich ważniejszych tematów ikonografii. No jest to pięknie napisane. Mam tutaj Pismo Świętego nie przeczytałam, nie przygotowałam tego fragmentu, ale Abraham widzi, że zbliża się Pan i widzi trzech mężów. I to jest taki właśnie pierwszy opis trójcy świętej. Ale też tak pięknie jest napisany, bo, bo jest napisany tajemniczo. Jest w tym tajemnica do zgłębienia. Bo, bo nie znam, że przyszło trzech mężów, Trójca się tylko widzi Pana, trzech mężów. I to jest dla nas ta przestrzeń do wejścia w tą tajemnicę. Rublow to zrobił niezwykle. To jest w ogóle, no, na, na obrazach macie zawsze zbieżność tak, do horyzontu. A tutaj, zobaczcie, macie zbieżność na sobie. Każdy, kto stanie przed tą ikoną, to wszystko się skupia na nim. Tu jest miejsce przy stole dla mnie. Tu jest cało, to jest. Abraham zaprasza Pana do stołu. Ale to właściwie Abraham jest ugoszczony. Bo my, zapraszając Pana Boga do siebie, przystępujemy do stołu przystępujemy do stołu Eucharystii. Czyli dostajemy życie wieczne. Zostajemy tak ugoszczeni przy tym stole, że nie można lepiej. Najbardziej typowa interpretacja to jest tak, że to jest Duch Święty, to jest Chrystus, a to jest Bóg Ojciec. Zadziwiająca jest pozycja tych głów. W pozycji tych głów jest pokora. One są pochylone z pokorą. Tu nie ma dominacji. Zobaczcie. Jest współdziałanie, jest ruch w tą stronę. Ja tu stoję przed ikoną, najbardziej od razu spoglądam na Ducha Świętego. On mnie przekazuje Chrystusowi, a Chrystus Bogu Ojcu. I wracam znowu w to swoje miejsce. Tworzy się zamknięty krąg. Popatrzcie na te twarze, może później będzie łatwiej, jak podejdziecie. To są twarze pełne miłości. Nie wiem, czy na jakimś innym wyobrażeniu Została lepiej pokazana miłość na twarzy, niż tutaj. Ja chyba nie spotkałam. Czyli stojąc przed ikoną Trójcy Świętej, wchodzimy w krąg największej miłości, jaką możemy w życiu spotkać. I mamy tą właśnie troistość, tą, tą troistość, którą też można sobie tak już po laicku bardziej, mniej teologicznie tłumaczyć. Bo my w rodzinie istniejemy jako mąż, żona i dzieci. Ta rodzina też się składa z iluś osób, które dobrze jak próbują tworzyć z sobą relacje miłości i odpowiedniego posłuszeństwa, w zależności od pozycji w tej rodzinie. Za Duchem Świętym jest skała. To jest takie tradycyjne wyobrażenie skały, dlatego mówię. Więc ta skała to jest no, o, o poce świadczy, że na czymś mocnym, na, czymś na, na czym naprawdę można się oprzeć. Zresztą występuje w Ewangelii jako ta skała, na której warto budować. Tutaj jest drzewo. Jest to interpretowane jako drzewo życia. A tutaj jest budynek. Jest to interpretowane jako kościół. Myślę, że, że nie będę się zbyt wgłębiała w to wszystko, bo, bo tego się nie da powiedzieć. To, to trzeba wszystko samemu doświadczyć. Z tej ikony emanuje dla mnie piękno, moc, oparcie i w tym okresie, kiedy właściwie tak bardzo chciałam y, poczuć tą miłość, to właśnie kontemplowałam tą ikonę bo wtedy nie czułam się samotna, czułam się w kręgu tej miłości wielkiej Bożej. I może jeszcze tak na koniec przeczytam fragment. Misterium fidei. To, co Kościół podaje nam do wierzenia, to znaczy wcielenie Boga i przebóstwienie człowieka jest tym, co ikona pozwala nam zobaczyć własnymi oczami. To zaś, co jesteśmy zdolni za jej pomocą z uwagą kontemplować, już w nas żyje. Tajemnica wiary, misterium fidei, staje się jasna. Zaczyna w nas gorzyć pełnią ognia i światła. Nasze zaangażowanie zaś nieustannie wzrasta. Jak ten, kto malując ikonę za pośrednictwem postu i modlitwy stał się powoli tym, co malował tak, że z powodzeniem mógłby odnieść do siebie słowa świętego Pawła Już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Tak samo my jesteśmy w stanie stać się tym, co kontemplujemy. Bezkresne pragnienie, które żyje w Bogu, tak pełne radości, choć i przeniknięte cierpieniem, <grym> stanie się w nas życiem. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Jan 17, 26. Niech milcząca droga adoracji owej ikony udzieli nam tej łaski. A, ale nie Ci się jest A słuchajcie, mam również w to są obrazy, które chciała ja z nim mam, ze swoim mapem. Od stąd dotąd. I właściwie każdy z nas może stanąć przed nimi i odczytać zupełnie po swojemu. Bo tu nic nie jest tak do końca określone. Jest to bardzo skrótowo powiedziana historia, jak gdyby takim pretekst są dla nas, do naszych rozmyślań, do naszych rozważaniach o życiu. Mogę wam tylko powiedzieć, jak mój mąż odczytał te obrazy, zupełnie inaczej niż ja. Ale jest to takie, trochę dla mnie było zabawne. No i zrobiło też na mnie takie wrażenie, bo, bo ucieszyła mnie ta jego wrażliwość. Więc ten pierwszy to odczytał jako seks, drugi – poczęło się dziecko, trzeci – on ją zostawia. Tego nie widział, bo to namalowałam w momencie, kiedy bardzo byłam na niego zła. Bardzo byłam na niego zła, nie wiedziałam, jak sobie poradzić z emocjami. No i rozmawiałam kiedyś tam z Jackiem, a Jacek mówi tak, no no, ja mam takiego znajomego Jaromskiego, on jak emocje to wymalowuje. Jeszcze z jakiegoś miejsca też to usłyszałam, mówi: nie, to ja namaluję tą czarną dziurę moich emocji, która mnie wciąga. Następnie mój mąż interpretował jako: on do niej wraca, Ostatniego nie widział, ale to mam nadzieję, że to będzie również jego część życia, ten ostatni obraz. W każdym razie o to zabiegam, a wy już to odczytajcie tak, jak to dla was wygląda. Obrazy są tu w ogóle podświetlone, bo światło jest tam tamtej strony, także troszeczkę inaczej wyglądają. Niektóre fajnie, taki fajny efekt nie płaskiej przestrzeni powstaje no to jest taka radość powstaje życie rodzi się człowiek, no to jest życie, rodzi się człowiek. No to są pełne takie no to już spotkanie no to no ci, czyli jasne udało się ale tam są takie bo Tadeusz mnie kiedyś prosił żeby namalować słuchajcie taki obraz Pamiętasz Tadziu, jak prosiłeś, to powiedz jak to ja, miało być. Bo y, jak byliśmy na, w Górce Klasztornej na rekolekcjach, to przyjechał Jurek i Jurek y, opowiadał takie zdarzenie, że on widzi taką rzecz, że jak on się modli, to jak gdyby był w wodzie zanurzony. Nie? I teraz sytuacja jest taka, Pan Bóg y, przychodzi na świat i przemierza te tysiące lat świetlnych do ludzi i ci ludzie, którzy się modlą i którzy są blisko Pana Boga, powiedzmy, wy, wystaje przynajmniej ręka z wody. A on mówi, ono się modli i ma nadzieję, że przynajmniej o tyle wystaje z dzięki modlitwie. No i ten Pan Bóg te tysiące lat przychodzi i bierze te wszystkie ręce wystające, to co wystaje z bierze za, za, za rękę i wciąga jak gdyby do, do nieba. Nie? A ja wpadłem na pomysł, bo wtedy Guzebiec jeszcze mówił o tym hmm. Hmm, cierpieniu e, i tak dalej. I mówię: No dobrze, jeżeli ja jestem powiązany węzłem nierozerwalnym z e, moją żoną, a ona jest na dnie, powiedzmy, z tam z kimś innym, na samym dnie, w tym bagnie, w tym wszystkim, nie? to jeżeli Pan Bóg ciągnie mnie, ponieważ ja tam pływa, to węzeł jest nierozerwalny, to automatycznie ciągnie. Żonę, nie? I to było właśnie wymowne dość, bo to wartość cierpienia, i wtedy był mówił coś takiego, że warto cierpieć 20-30 lat. Mówi, co to jest? W z 30 to te 20-30 lat jest jak jedno ziarenko piasku na plaży. W stosunku do wszystkich innych. To tak mniej więcej wygląda. W stosunku do wieczności. Mhm. I wtedy właśnie mi to przyszło do głowy i, i tam gdzieś jeszcze była, a Ania wyszła, a ja do, a za Anią mówię, słuchaj, musisz mi taki obraz nawarować. <grym> Dla naszej wspólnoty. <grym> Dla naszej wspólnoty, <grym> to jest problem, bo musimy no, ja jestem... znaleźć parę, która będzie pozowała <grym> Nie, słuchajcie, ja jestem bardzo oporna i ja tak nie potrafię, znaczy jak mnie ktoś poprosi o coś konkretnie, czy coś, o portret, to tak, ale po, oni, oni tak jakoś to podchodzą do tego realistycznie i tak by chcieli to tak kawa na ławę. Ja, tak. tak. I, I tutaj, słuchajcie, jak podejdziecie to. do tego ostatniego Jednak obrazu, to tam są takie jakby dwa go, duszki i tego. I mówię, to już jest dla mnie zrealizowanie tego, co Tadzio powiedział. Nikt nie przechodzi, bo tak jest powiedziane, że nikt na tamtą stronę nie przechodzi sam. Albo kogoś ciągniemy w dół, albo kogoś ciągniemy w górę. Nie ma tak, żebyśmy szli sami. Wszystko, co robimy w życiu, to w jak... ludzi prowadzi gdzieś. My prowadzimy siebie, ale jednocześnie innych ludzi. Jesteśmy jakimś świadectwem, co nie oznacza, że mamy wpadać od razu w depresję, że jak coś nie tak zrobiliśmy, no to wszystko będzie przez nas. Nie, bo Pan Bóg nawet ze zła potrafi wyprowadzić dobro. Tak, ale, ale no trzeba o tym myśleć. Trzeba się nad tym zastanawiać, w którym kierunku idziemy i, i czy, czy czeknie się je gorszenia. Jest to, jest to bardzo trudne, bo, bo często katolicy, którzy często nawet przystępują do sakramentów, mają właśnie ten swój dylemat taki wewnętrzny, że rzeczy, że, że a to jest nerwowe, a to coś nie tak odpowie, a inni na niego patrzą, no, no tak, no to on tak do kościoła chodzi, a jaki to, to on powinien być inny. No i to jest ten nasz dylemat, z którym my tutaj większość, na pewno z nas często jakoś tak to powraca w myślach, jak ja mam świadczyć, jak ja mam iść. Przez to moje życie no, ob, ob, oby tak człowiek potrafił być kochać drugiego człowieka jak Jan Paweł II dla mnie to jest tak niezgłębiony ideał tak wielka i tajemnica i radość każdego pamiętał słuchajcie, raz spotkał i pamiętam jakie miał czyste wnętrze bo taką pamięć to chyba można mieć tylko jak jest niezabałaganione wnętrze tak jak Jacek mówił, że, yy, że jak to tam się na, nas, na, na warstwi, to po prostu przez to nic nie widać I, i ten cały nasz stres no bo coś nie tak zrobiłam więc już zaraz muszę pomyśleć jak, tu jest, jak to wykręcić żeby nie było źle jak ktoś coś do mnie mówi, to ja muszę pomyśleć jak tu się obronić, zamiast go słuchać to już się bronię w myślach i później właśnie się nie pamiętam bo człowiek, nie było go w tym momencie. No, no wiem, że te, te obrazy dla mnie są również jakimś darem, dlatego, że, że na przykład ten ostatni, no, w takim ujęciu ze złotem, przestrzenny on jest. No, tak, to A tak fajnie, bo jak leciałam samolotem, ostatnio właśnie to zauważyłam, że Taka tęcza okrągła była na chmurach, taka kolista tęcza, tego nigdy się normalnie nie widzi. Taki był dzień. Wszystko tak się dziwnie w życiu że dzieje. Yy, właśnie wyjechałam, byłam u męża, tam miałam okazję nakupować różnych złot, takich bardzo specyficznych, dużo lepszych niż tu u nas. No i dzięki temu to jakoś w tej formie jest. Także. Każde doświadczenie jest ważne. No, pięknie. Ja jeszcze dodam no. do tego obrazu, z tym z rezerwalnym wezłem, co trzeba wymyśleć jakoś, na którym spotkaniu też właśnie to opowiadałem i wszyscy się zastanawiali, bo tam jeszcze na dole jest kochanka na tym dni. Jak tą kochankę dodatkować? No, to jest jest no, drugi człowiek, tak, druga ręka trzecia osoba tak, tak. powiedzmy, bo to ręka nie, to, to, to nie będzie Z... no, no tak. Może nie no nie, no słuchajcie tak. Prawda? Nie, no wiesz, ale Kasia mówimy w sensie innym w sensie podniesione. No tak, tak, tak. tak, nie, no słuchajcie, nie da się tego wszystkiego. Poproszę nasza troska to chyba głównie polega na tym. Jak to, to mi się bardzo, bardzo ważne w ogóle było w moim życiu spotkanie z Jackiem. Ja się mam zająć sobą. Jeżeli się porządnie zajmę sobą, to wtedy to, to jest właśnie to świadectwo. Bo, bo ja się odmieniam, staję się innym człowiekiem, inaczej zaczynam patrzeć na życie, na innych ludzi, zaczynam ich traktować z miłością, bo taki jest program też 12 kroków. No jakoś trzeba to, to czerpać, żeby to mieć, bo jak się nie zaczerpnie, nie opróżni, nie, nie ma w co nalać, no to no nie masz co dodawać. daję tylko to, co ma w sobie. Jak mam stresy, bóle, zranienia, no to będę to wszędzie rozdawać, nawet nie muszę brać tych granatów. Wystarczy, że, że, że mam te, te wszystkie swoje, co pamiętam i odbieram jako zranienia. A niekoniecznie one musiały być takie, bo przecież drugi człowiek jest, jaki jest. Często wcale nie robił tego mnie specjalnie, tylko robił tak, jak potrafił. Albo właściwie nie potrafił. Dlatego... Albo nie potrafił, no, tak jak na dany moment, na dane swoje rozeznanie w życiu, na dane swoje doświadczenie. A ja to odbieram od razu jako atak, bo ja pragnę innej relacji, więc jak nie mam tego, czego chcę, to odbieram to jako atak. Na mnie no to ustawienie granic. Nie wiem, mam nadzieję, że te programy, o ile no ktoś tam... Myślę, że warto w ogóle wziąć ten zaczątek sobie tutaj, który jest tam z tych materiałów. Zresztą cena jest bardzo promocyjna. I, i niech to będzie! Niech to będzie, bo w którymś momencie może okazać się, to ważne, pierwszy raz chyba właśnie o tych dwunastu krokach, ja usłyszałam początkę, lecisz, no, trzymaj się. Po zbokiem, początek tej modlitwy 20 lat temu, ponad, na mszy Świętych, właśnie w Nowym Jorku byłam i tam ktoś występował ze świadectwem kobieta, że była alkoholiczką. W tej chwili była już nieczynną alkoholiczką, nie piła, ale to jest zawsze jest się alkoholikiem. I ona podawała tą modlitwę. Ja pierwszy raz wtedy się z nią zetknęłam i ona mi bardzo pomogła samo usłyszenie tej modlitwy, bo to jest taka niezwykła wskazówka. Dlatego no, czy, czy ściągnięcie tego ze strony, czy to odnalezienie no, jest wspaniałe, jeżeli człowiek może w ogóle to rozważać, bo ta prawda Boża przepływa do nas różnymi przesłankami. Przez ikonę, przez naszą parafię, przez ludzi, których spotykamy na drodze, przez radio, może i przez telewizję. Chociaż może przez radio często łatwiej, było, bo mamy radia katolickie, przez obraz, ale przez taką modlitwę, w której jest nie tylko zawierzenie, które jest niezbędne, ale równocześnie jest narzędzie. Bo dla mnie w tej modlitwie jest narzędzie. Ja mam. Konkretne, wytyczne, jak mam postępować. Ja mam tam również system wartości. Wszystko jest to bardzo skrótowo zapisane, taka pigułka, ale, ale to jak na tym się zastanawiać, to, to, to tam jest tak wszystko powiedziane bardzo dobrze.